Samuel, serwata, maszyna na cieście, wachowce, wadi, ma to jest Emanuela Angelika Mika Rydel, Maya, Daniela, Nikola Janik i Kasia Skowrońska o autorze: Samuel Servata, urodzony 23. 3. 1988 rok zamieszkały we Wrocławiu twórca książek eksperymentalnych. Owe dedykuje osobom niemającym styczności i przygotowania ze sztuką, przypadkiem szukających absurdalnej odmienności, jaką mogą tu znaleźć, będąc zazwyczaj spontanicznie niesprecyzowane. Dla tych, którzy potrafią widzieć dźwiękiem, słyszeć obrazem i czuć ruchem, niech każda z części tej opowieści znajdzie własną potencjalną formę, ożywiając ją na scenie, w kadrze, w słuchowisku lub w animowanym śnie. O książce. Każda kolejne dzieło, jakie konsekwentnie realizuje, jest w swym nieskończonym potencjale, w odmiennej od poprzednich, formie, stylu, treści, wykonania, formy publikacji w postaci, czy czegokolwiek innego. Będąc nieograniczone w swej zawartości i nie ogranicza się tylko do literek. Wymykając się jednoznacznemu zaszufladkowaniu, słowa natomiast mogą być zastosowane w dowolny sposób i opisać wszelkie dziedziny życia opostrzegania czegokolwiek, będąc językiem programowania rzeczywistości.